Program realizuje Zofia Kiryluk, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11.30 i postaram się sprzedać garść staroci, jak to na pchim targu bywa. Setny odcinek to taki okrągły jubileusz i rzecz, która napawa mnie dumą. Stąd tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam liczbę 100. Cieszę się, że nie ściągnięto mnie jeszcze z anteny. No, a do cyfry 100 powstało trochę nawiązań w muzyce, filmach czy książkach. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchacie Radia na 98 i 6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykonuje niemiecka wokalistka Gabriele Susanne Kerner, znana bardziej jako Nena, ze swoim zespołem. Wybrała jej piosenkę Neunund Luftballons. 99 balonów, to prawie 100, ale jak mawiał mój tata, o trochę nie chodzi. Utwór pochodzi z ich pierwszego albumu pod tytułem Nena, wydanego w 1983 roku. Piosenka była wykorzystana na ścieżce dźwiękowej filmu Mr. Nobody w reżyserii Jaco van Dormela, gdzie dzieci tańczą do niej podczas urodzin córki głównego bohatera, granego przez Jareda Leto. Posłuchajmy. <śmiennie> für Za nami na 999 balons. Lećmy dalej. Podróż na 100 stóp w oryginale The 100 Foot Journey. Taki tytuł nosi amerykańsko-indyjsko-arabski komediodramat z 2014 roku w reżyserii Lasse Halstruma. Akcja filmu rozgrywa się we Francji, gdzie w niewielkiej miejscowości poznajemy destyngowaną Madame Mallory. W tej roli zobaczymy Helen Mirren, która od lat kieruje cenioną restauracją. Lokal otrzymał prestiżową gwiazdkę w słynnym przewodniku Myślena. Pewnego dnia w miasteczku Posiada rodzina emigrantów z Bombaju, która otwiera skromny lokal naprzeciwko renomowanej restauracji. Madame Mallory jest oburzona. Unoszące się w powietrzu zmysłowe nuty kary, kardamonu i kminu sprawiają jednak, że nowa knajpka zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Jeśli chcecie wiedzieć, czy smaki Orientu przekonają do Hindusów i ich kuchni również Madame Mallory, koniecznie obejrzyjcie ten film. A tymczasem mam dla Was kolejną piosenkę. Teraz posłuchamy. Kolejnego niemieckiego zespołu punk rockowego z Düsseldorfu. Tym razem, tym razem będzie to Die Toten Wykonają piosenkę Einhundert Tage bis um Untergang, która znalazła się na ich drugim albumie kompilacyjnym pod tytułem Reich und Sexy 2, wydanym w 2002 roku. Nie czekajmy. hier lebte wichtig Du na nicht nach rechts gekehrt, du nach hundert zum Mond gegangen. Wer nennt das schon ein Witz oder ein Gefäß? Von Gott sagen zum Mond Tage Bis zum Jedes Talzuggeld, jedes Meer zu überqueren und jedes Land der Welt zu sehen. Von dann mal kannst du noch wählen, in welche Richtung du jetzt bist. Was hörst du so? bereit oder kopf nicht daran und lass bis zum unsern ein zum To był zespół The w utworze 100 Tage zum Untergang. Kolejną piosenkę zaśpiewa Sparkle Horse, amerykański zespół indie rockowy z Richmond w stanie Virginia, prowadzony przez wokalistę i multiinstrumentalistę Marka Linkusa. Działał od 1995 roku, aż do śmierci Linkusa w 2010. Dziś wybrałam jego utwór Hundreds of Sparrows, który pochodzi z jego drugiego albumu pod tytułem Good Morning Spider. Z z 1998 roku. To nie jest 100 rubli, ale ich setki. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Lecimy! Za nami Sparkle Horse piosenką Hundreds of Sparrows. Teraz sprzedam Wam książkę Gabriela Garcia i Marqueza. Kolumbijskiego pisarza dzisiaj postanowiłam wspomnieć o jego drugiej powieści pod tytułem Sto lat samotności w oryginale News de Soledad, która została wydana po raz pierwszy w 1967 roku, w Polsce dopiero w 1974. To przejmująca historia opisująca kilka pokoleń rodziny Buendia od momentu założenia fikcyjnej południowoamerykańskiej wioski Macondo przez ich próby, trudności, przypadki kazirodztwa, narodzin i śmierci. Trzeba wspomnieć, że ta powieść jest doskonałym przykładem realizmu magicznego. Przedstawia realistyczny obraz świata, jednocześnie włączając elementy magiczne. Często zacierając granice między e, spekulacją a rzeczywistością. Polecam sięgnąć po tę książkę, czy obejrzeć jej ekranizację w formie nakręconego całkiem niedawno, bo w 2024 roku kolumbijskiego serialu, który można obejrzeć się na jednej z platform streamingowych. A teraz powróćmy do mu. Muzyki. Posłuchamy polskiego zespołu założonego w Łodzi w 2001 roku. Chodzi o Cool Kids of Death z piosenką 100 lat z ich trzeciego albumu studyjnego pod tytułem 2006, wydanego w tymże roku. Zaczynamy! Cool Kids of Death z piosenką 100 lat. Teraz posłuchamy The Birds, czyli Panowie byli amerykańskim zespołem rockowym założonym w Los Angeles w 1964 roku. Zespół przechodził wielokrotne zmiany składu, tylko frontman Roger McGinn był jedynym stałym członkiem. Posłuchamy ich utworu country 100 Years From Now, który pochodzi z albumu Sweetheart of the Rodeo z 1968 roku. One hundred years from now. Teraz kolejna piosenka zawierająca w tytule 100. Tym razem nocy przed nami angielski zespół Marillion w utworze 100 Nights z jego szóstego albumu studyjnego pod tytułem Holidays in Ethan wydanego w 1991 roku. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizowała Zofia Kiryluk. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny no i przez ostatnie 100 odcinków. Jest to audycji. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.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 Niedzielę o 19:00. na podróż do bliskich nam krajów. Audycja. Alternatywne rambory. Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka i Marcina z Zespołu Audiophils. Poniedziałek, godzina dwudziesta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 Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30. Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza poznania Co niedzielę o godzinie 11.30. Czas na trochę historii. No właśnie, radio. Radio to jest urządzenie, czy sposób przekazywania wiadomości przez fale radiowe, czy generalnie, to, na czym mnie słuchacie. A zastanowiliście się, się kiedyś, jaka jest jego historia? No to o tym właśnie dzisiaj w audycji twierdza Poznań. Dzisiaj będzie trochę tego, skąd się w ogóle radio wzięło. Jacy byli odkrywcy radia, o ile radio można odkryć, bardziej wynaleźć. No właśnie, czy wynaleźć, czy odkryć, to jest dosyć ciekawe pytanie, jak na to patrzeć językowo. W każdym razie, Właśnie o historii radia, o pionierach radia i o tym, jak w ogóle radio powstało. Właśnie dzisiaj podczas audycji twierdza Poznanie chcąc poznać historię radia jako takiego musimy cofnąć się do XIX wieku do czasów, kiedy Polska była pod zaborami, kiedy żył Napoleon i tak dalej, i tak dalej. Tak głęboko musimy cofnąć się w tej historii. Kiedy to duński fizyk Hans Christian Ørsted ogłasza odkrycie, że przepływ prądu elektrycznego powoduje powstanie pola magnetycznego. Ktoś się może zacząć zastanawiać, co to elektryczność i magnetyzm do radia? No, okazuje się, że bardzo dużo. No bo późniejsi wynalazcy zaczęli odkrywać, że fale elektryczne, że Generalnie z elektryczności można zrobić magnetyzm, a z pola magnetycznego można wysyłać fale radiowe, które właśnie później zostały odkryte. I bardzo dużo z radiem wspólnego ma telegraf. Telegraf i to, że można było za pomocą prądu elektrycznego przesyłać informacje na duże odległości za pomocą alfabetu Morsa. Zresztą sam Mors też się bardzo dużo przyczynił do tej całej historii. Samuel Morse, czyli właśnie wynalazca swojego alfabetu. No i cóż, tak sobie przekazywano informacje tym kodem Morsa przez elektryczność i ktoś się może zapytać, gdzie tu jest radio? Gdzie tu jest to, co do was robię? Czyli mówię. Spokojnie, do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. Powstawały kolejne odkrycia i wynalazki. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że nie będę wam mówił o wszystkich po kolei, no bo to jest temat, który się uczy generalnie na studiach i to trwa całe zajęcia czy cały semestra, My tutaj mamy tylko pół godziny, a jeszcze muzyka e, musi polecieć, także e, no właśnie, nie będę mówił o e, wszystkim. E, w każdym razie musicie wiedzieć, że e, dosyć szybko, z roku na rok, e, powstawały kolejne odkrycia, kolejne wynalazki. E, różni fizycy i naukowcy e, odkrywali kolejne zastosowania właśnie, czy to dla magnetyzmu, czy to dla elektryczności. No i cóż, rok 1844, tutaj się zatrzymamy, bo to właśnie wtedy otwarto pierwszą długodystansową linię telegraficzną między Waszyngtonem a Baltimore. No i cóż, generalnie na tej historii telegrafu E, się na chwilę zatrzymam, e, czas na chwilę muzyczną i wrócimy już z dalszą historią, jak od telegrafu przeszliśmy do radia. A teraz Seal Kiss from the Rose. You know that when it snows, my eyes become large And the light that you shine can't be seen can say, you remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're and like a grown addiction that I can't lie Won't you tell me, is that healthy, But Did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? can tell me so much. You can say you remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction, a grown addiction. that I can't deny. Yeah. Now, won't you tell me is a healthy, baby? But did you know that when it's snows, so, no. my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. That your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray. Zatrzymałem się w historii radia na połowie XIX wieku. To był Sir i utwór King's From the Rose, tak dla formalności. No właśnie. I tutaj muszę Wam wyjaśnić jedną rzecz, drodzy słuchacze, mianowicie w tamtych latach nie używano jeszcze nazwy radio. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie odkryto fal radiowych. Ale dlaczego w takim razie mówię o takich wynalazkach jak telegraf, czy za chwilę telefon, czy fonograf? No, to się wszystko łączy. Bo historia radia nierozerwalnie jest związana z historią telefonu i innych. Generalnie wszystko to łączy Łączy fakt, że jest, są to sposoby na przekazywanie e, informacji na dalekie odległości. E, czy to za pomocą telegrafu, czyli e, za pomocą elektryczności i kodu morsa, e, czy to za pomocą telefonu czy to za pomocą radia i zresztą e, różni wynalazcy i e, odkrywcy, no właśnie wiążą się z historią tych wszystkich dziedzin. E, a gdzieś tam jeszcze należy wspomnieć o tym, że e, jednocześnie, na przykład e, wymyślono mikrofon, e, czy e, o wynalazku Thomasa Edisona jakim był fonograf, czyli e, sposób, e, czyli urządzenie, które pozwalało rejestrować i odtwarzać dźwięk? No bo czym byłyby fala radiowe i radio bez tego, że ja mówię, a wy mnie słuchacie? No to właśnie. Co z samego wynalazku fal radiowych, jeżeli nie można ich wykorzystać w praktyce? A do tego potrzebne było odtwarzanie i nagrywanie dźwięku, a do tego potrzebny był fonograf, czy późniejsze inne sposoby. To się wszystko łączy. Możecie się trochę pogubić, e, ale spokojnie dochodzimy już do brzegu, dopływamy już do brzegu. Bo właśnie, końcówka XIX wieku, e, niejaki e, Heinrich Hertz. E, tak, nazwisko Hertz mogliście słyszeć. Tak, to jest ten od Hertzów. E, no i właśnie on... E, nie wynalazł, odkrył e, fale radiowe, e, fale radiowe, i od tego momentu możemy mówić już o historii Radia jako Radia. E, no właśnie odkrył fale radiowe. Jednocześnie inni wynalazcy, czyli Nikola Tesla, Giuliano Marconi, Aleksander Popow, również pracowali nad podobnymi technologiami. No i właśnie, dlatego nie możemy mówić o takim jednym odkrywcy, czy wynalazcy radia. Tak jak... Nie wiem, są różne wynalazki, których możemy powiedzieć, tak, to ten człowiek to odkrył, tak, to ten człowiek to wynalazł. W przypadku radia tak nie jest. To był cały zespół, e, cała masa naukowców, którzy e, to wymyślali, różne rzeczy, które łączyły się w jedną całość. E, zresztą walka o patent na, na radio to jest już zupełnie temat na pewnie osobną audycję i na wojnę między. Tesla a, a Markonim. Ale, no i jeszcze Aleksandrem Popowem. Ale to, tak jak mówię, może kiedyś zrobię o tym audycję. No cóż, radio powstało. Zaczęto pracę nad wysokimi częstotliwościami w roku 1890. No i właśnie, 1901 rok i tutaj jest pierwsze wykorzystanie tych wynalazków, czyli radiowych i innych, e, i złożenie ich w całość. E, 1901, Giulermo Marconi patentuje radio, e, no i następnie przesyła sygnały alfabetem Morsa przez kanał La Manche, e, aż właśnie w roku 1901 przez Atlantyk. I to jest przez niektórych uważane za datę narodzin radia jako radia samego. Można się z tym zgadzać lub nie, ale tak większość osób twierdzi. Z kolei w 1909 roku przesłano pierwszy raz sygnał SOS stonącego statku, dzięki którym udało się uratować aż 1700 rozbitków. No i cóż, ktoś powie... Sygnał SOS to nie jest radio, a ja powiem, no sygnał SOS to po części jest radio, no bo właśnie czym jest radio? 1912 rok, radio w takim rozumieniu dzisiejszym, czyli pierwszy odbiornik radiowy, 1916 odbiornik ze strojeniem częstotliwości, czyli możemy się przemieszczać pomiędzy różnymi stacjami radiowymi, no właśnie, stacje radiowe, rok 1900 22. Myślę, że to jest dobry moment, żeby y, zrobić y, jakby cięcie w tej historii, zatrzymać się na tym roku 1922 i posłuchać trochę muzyki. Y, Abba i y, Lay all Your Love on Me. Trzymałem się w historii radia na 1922 roku, to była Abbey Ilej, or love on me, e, tak, dostałem potwierdzenie od jednego z kolegów, że tak, SOS to jest radio, zresztą Wi-Fi to też działa na falach radiowych, e, no właśnie, tysiąc, natomiast radio kojarzymy ze stacjami radiowymi i to właśnie miało początek w roku 1922 roku i generalnie lata 20. i 30. są dosyć istotne, ponieważ to wtedy zaczęło się takie... Radio, jakie znamy, taki rozwój stacji radiowych. Na początku, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w USA, aż nadeszła kolejna Polskę. Na Polskę, która zadebutowała ze swoim polskim radiem w roku 1925, no i cóż, tak się radio rozwijało. Ludzie nadawali, przepraszam, ludzie kupowali nadajniki radiowe, przepraszam, odbiorniki radiowe w dużych ilościach i stawała się to coraz popularniejsza forma spędzania czasu z rodziną. No, dosyć częstym obrazkiem była cała rodzina siedząca przy właśnie odbiorniku radiowym i słuchająca radia. Trochę tak jak później ludzie siadali w gronie rodziny, oglądali telewizję. To tak wtedy właśnie było z radiem. Dosyć istotnie jest też rok 1938, kiedy to po raz pierwszy... Nie wiem, czy to nie jest zbyt duże określenie, ale trochę została poddana wątpliwość to, co słyszymy w radio. Już tłumaczę, o co mi chodzi, no bo radio, zresztą to dzisiaj jest nośnikiem informacji i ludzie zazwyczaj wierzą, że to, co słyszą w radiu musi być prawdziwe, musi być w rzeczywistości, a... W roku 1938 po raz pierwszy usłyszano coś, co dzisiaj dla nas jest normalne. Normalne jest to, że mamy na przykład serwisy informacyjne, gdzie mamy podawane informacje, ale jednocześnie mamy też audycje autorskie, mamy słuchowiska yy, i różne tego typu rzeczy. Wtedy to było nowością. I w roku 1938 yy, Orson Welles yy, Wells, yy, Wyreżyserował słuchowisko Wojna Światów, w którym opowiadał o inwazji obcych na Ziemię. Science fiction, słuchowisko science fiction tylko że właśnie, ludzie wtedy nie byli zaznajomieni z istotą słuchowiska. No i uwierzyli, że to się naprawdę dzieje. W USA wybuchła olbrzymia panika. No i to też jest taki kamień milowy w historii radia. Radia, które zyskało popularność, na przykład stało się bardzo ważnym nośnikiem informacji podczas II wojny światowej. No cóż, od roku 1974 Polskie Radio nadawało już 24 godziny na dobę, lata 90. przyszły stacje i komercyjne, i niekomercyjne, ale generalnie stacje poza polskim Radiem, na przykład Radio Afera, które wtedy zadebiutowało na falach radiowych i nie było już tylko Radiowezłom Politechniki, ale o, o historii Radio Afera było całkiem niedawno z okazji urodzin, więc nie będę się powtarzać. No, i właśnie, radio towarzyszy nam po dzień dzisiejszy. Na przykład, właśnie teraz mnie słuchacie e, na dnie e, radia. E, nie jest to już tak e, popularna e, forma spędzania czasu e, przy mediach jak kiedyś. No, chociażby popularniejsza jest telewizja, a jeszcze bardziej popularny jest e, internet. E, no, ale właśnie, wszystko zaczęło się od radia. To radio było początkiem mediów przesyłanych na dalekie odległości, no bo wcześniej oczywiście była forma pisana, były gazety, ale wiadomo jak to, jak to bywało. No i radio to coś więcej niż radio. Wiem, że to brzmi banalnie, ale radio to nie tylko to, co właśnie teraz słuchacie. Radio to też właśnie Wi-Fi, radio to też właśnie sygnały SOS, czy sygnały przesyłane ze statków, to wszystko działa w podobnej technologii. Inne użycia, inne wykorzystania, ale technologia podobna. Radio jest wokół nas, nawet jeżeli wydaje nam się, że radia nie słuchamy. I aby radio żyło wiecznie. I tego i mi, i wam e, drodzy słuchacze życzę. E, to był oczywiście skrót historii. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, radzę zagłębić się w ten temat, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Na przykład w temat wojny patentowej o radio. No ale cóż, mój czas jest ograniczony. Czas z gumy nie jest. Czas się nie rozciągnie. No i czas na koniec tej e, audycji. Realizowała mnie Zofia Kiryluk, mówił do was Aleksander Szwalc, a na zakończenie utwór May All About the Money. No bo właśnie, to wszystko e, chodzi o pieniądze w dzisiejszym komercyjnym radiu, które właśnie zaczęło się o, już ponad 100 lat temu. Do usłyszenia. <zysk> How we fail to understand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 Kryminalne historie. Historia. W niedzielę o 12.30 Tylko w radiofera. Myślisz, że